Kuta dziewięć dziewięć. Przedstawia? Reklama. Bartuś, Kasiu, do sklepu kupić masło czy margarynę? Margarinę. Masło? Margarinę. Masło. Margarynę ty głupi kutasie. Masło ty głupia ściero? Jak ja kurwa mówię, że margarinę to margariny. Masło ty głupia kurwo. Jak mówię masło to kurwa masło, nie? Bartuś ze zdenerwowania się do popiłę tarczową. A ty, kurwo, ty! Bartuś, Kasiu, wróciłam. Eee coś mało. A co ty zrobiłeś, Kasi? To co tobie ty głupia, kurwa? Martuś trafił do zakładu psychiatrycznego, ale jego urazu nie dało się już wleczyć. Masło, masło, masło, masło, masło, masło. margarita!